Masz pitbula, który wygląda jak ja mnie. Gibasz się jak pierdolony Rezus. Zachwycasz się panem Kuntakinte. Marnujesz mojemu kumplowi ścieżkę najlepszego proszku. A na koniec puszczasz tam film o facecie w łódce. I ty chcesz, żebyśmy mówili interes? No właśnie. Kim ty w ogóle, kurwa, jesteś, pajacu? Pajacu, pajacu, pajacu. Siódma rano, red bull Odpalam kompa, nie ma siedmiu, kurzupli, ale jest ta śpiąca postać Dobra, forum, czy tam postać, sprawdźcie nowe gówno Rozkaz łączam, opadły bitki, to jeden z tych. Check my shit bitch or suck my big girls and swag Perfect English made next album, friend coming this year Go ahead, hate me now Kozaj I fresh cause I listen to my niggas We Can you west, kurwa zapnij proszę Zatrzymam należy ci się do żywocie Kryminał ciężka rozkabina Gdzie ich poczęto? w spędzona chwila ma 16 gdzieś, kajsy Dragi, wuda polski, słyek niedawno Pierwsza komunia Yo, kurwa. Zobacz bracie, spójrz jak oni się ruszają Nie sądzisz, że polskim chłopakom też przydałoby się trochę luzu? Przykumaj te kocie ruchy Moglibyśmy się od czarnych yeah. wiele nauczyć <laughs> Koko Jumbo i do przodu <laughs> yeah. Masz stolet na wodę Wodę z mózgu, mózg na ścianie Hasz bez kurs, już z gim, że Jebać luz ful, swój w twój gust Już możesz pójść do no, Z lodowy gór wodali Jesteś na fali, pęknie szkół Tytanik, tytani raper My, tytani pracy, tytanim kosztem O ty chcesz zahaczyć, mają fullbacki w kieszeniach Bez takich ich jedyne full to kaprys, zachaj śmatwi Słek polski, tak się to robi Żywe dowody zbrodni Remiza, festy, zbijemy kiedyś piątki. co ręki, klik, klik, pau, raj gangsterski. Zajebisty film jak śmierć w energii. Pozdrawiłam, że bardzo być tak gibać? Po to, żeby nie wyglądać jak żelbetonowy klot. Polski gangster nie ma ludzi. Róża się jak wójt z węgla A przydałoby się drogę polotuj w cinezji. I smutnym jak pizza mieście. I żałuję, że nie urodziłem się czarny.